Zaraz położę się i zasnę Bez zbędności Bez wszelkich, pierdolonych przeszkód Bez jebania po krzakach Bez nerwu Bez stresu Bez zmian Bez gędu na to, co się stanie wszędzie indziej niż w moim domu No i Chodzę siebie, chcę przekonać też ciebie Za drogę kurwą ruchy są wykonywane w niebie Tak jak w kurwienie tak jak będzie Oświecenie, seram do wszystkiego Zostawiam to co cenię Nie rap ten na scenie, bo ja się z cieniem Najpoważniej, najwyraźniej, bo chciała tego Znasz myśli, znasz to wiesz Teraz gajer, przecież właśnie, bajera, słowa, Ci się nim nie zgaśnie. Nie obchodzi mnie co powiedziałyby gwiazdy Co wchęcają to gwiazdowania sobie innym Masz stanie. na temat, którego sensu rozwiki nie ma, nie ma Omijam kurystwo, jest nigdy masz. Owy dzień jest nowym dziejsem ale nie zachęcam żonta, bo za duże dziś słońca. Gorąco jeździsz, my się furcisz Lecz co mi maty, nie w głowie mi teraz śmaty Problemy, które kapią, nie anioły nie łapią, ale każą wcześniej, abym ja każdy guzik złe zapiął. A co ja se każę, dyrektywa ukaże i tu skapnie, ten zbrażę życie, moje pełne marzeń. Ej, ej, ej, teraz do konfidentów, w oskrudzkich, od frajerzy już nie ma życia, a mówiłem, nie zapomnę Kielkiewicza, tu za kina klipach, a języki w swoich cipach Ruba się pierdolone w ryju dupa, w tupet. Masz w że myślisz, masz tu jakiś wypad Zapierdalasz po ulicach, jakby nic się nie stało Przecież zjebałeś się mordą, tyce, prawdą to nie mało I jeszcze do kolegów z tobą chcą to chyba ukryć Tak jak tutaj stoję będę wam cisnął bunkry Bo taki jestem człowiek, że gaszę takie kurwie Bo nie mają pokory, żeby zostać w domach Co pocisk w tomach, Ty przemyślenie tomach Ulice pełne w romach, którzy cisną jak w koronach Dywany, kasztany i bm na sprzedaż Zarobieni są i tak, choć zarobić im nie dasz Obojętnie czy czym tutaj nie wyjedziesz na ulicę Nie spodoba się to cibu, to wyciągną nożycę I to wytną, chyba że się spodoba to łykną Świat zależny od idiotów jest i zapierdala szybko Byłoby to o dwa razy więcej problemów niż mam. Na dobrą sprawę moje życie to nieustający problem. Zaraz po...